Serdecznie witają się z Wami Kobiety Eksploatacji, a właściwie siostry konglomeratki, które stały dzisiaj skoro świt po to, aby porozmawiać sobie o zakonnicach, o pętaniu i seksualnych więzach, ponieważ nowy sezon kobiet eksploatacji rozpędza się już w najlepsze. Jesteśmy w królestwie filmów z nurtu Nansploitation i Zostaniemy tutaj na dłuższy czas, a my to oczywiście Bogusia Szewczyk i po drugiej stronie sali kościelnej. Jest Marta Płaza, cześć! Tak, w obok siedzę ja, Marta Potwornicka-Płaza, cześć kochana, cześć wszystkim! Niech będą pochwalone wszystkie siostry, siostrzyczki, opętane czy nie, rzeczywiście startujemy z nowym sezonem, z mnóstwem atrakcji i dzisiaj zaczynamy tę naszą podróż od filmu zaskakującego być może dla niektórych, no bo przecież unurzanego w polskim porządku. Więc fajnie zacząć z takiego wysokiego C, prawda? Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że właśnie sobie uświadomiłam, że w konglomeracie jest bardzo mało analiz i rozmów na temat polskich klasyków, a dyskusja na temat filmu, który właściwie podłożył fundamenty pod ten cały nurt non i który wywodzi się właśnie z polskiej kinematografii, to jest naprawdę ogromna przyjemność. Chociaż możliwe, że w komentarzach polskich pojawią się głosy, że no ale jak to przecież, no, Matka Joanna od Aniołów nie była pierwszym filmem z tego, z tego nurtu, bo gdybyśmy mm -hmm. prześledziły sobie całą tą filmową, cały ten filmowy rodowód nansploitów, to oczywiście powinnyśmy rozpocząć tę dyskusję od Hexen z roku 1922 i potem iść kolejnym krokiem do roku 1947, czyli do filmu Czarny Narcyz. Aczkolwiek my sobie Pominiemy tutaj te dwa filmy, ponieważ one posiadają elementy charakterystyczne dla kina non ale to dopiero Kawalerowiczowi udało się tak głęboko poszerzyć fabułę swojej opowieści, że zaczęła ona spełniać, a jednocześnie i nie spełniać wymogów tego nurtu non jak myślisz Marta, czy to jest dobrze sformułowany początek dyskusji, czy, czy nie? Myślę, że tak, bo pokazujesz tymi swoimi słowami właśnie jak pokomplikowane początki tego nurtu były i jak to jest rzeczywiście nieoczywisty temat do analizy. Nawet o Matce Joannie od Aniołów. często się mówi, że to nie do końca jest tak naprawdę mm -hmm. film exploitation, i myślę, że tutaj też będzie fajnie wykazać jakie elementy tego nurtu znajdziemy właśnie u Kawalerowicza, no bo umówmy się, Kawalerowicz nie kręcił mat. Joannę z myślą o tym, że kręci film <śmiech> a je ale jednak mimo wszystko udało mu się w tej historii wpleść takie elementy bardzo istotne dla rozwoju tego nurtu w kolejnych latach, który jak wiele filmów, wiele nurtów eksploatacji oczywiście no te swoje złote lata miał w latach 70. czyli de facto Kawalerowicz wyprzedzał swoje czasy pod wieloma względami, zarówno właśnie w temacie nurtu jako takiego, jak i ogólnie mówienia o kobiecej seksualności, szczególnie w kontekście religijnym w kontekście tego, co wiara robi z tym, jak my postrzegamy kobiety jako istoty seksualne. Powiem ci, że ja odświeżając sobie Matkę Janę po uh, nastu latach do tej rozmowy, byłam naprawdę w szoku, jak bardzo y, otwarty w wyrażaniu pewnych mm -hmm. kwestii jest ten film. I, i, I to było dla mnie naprawdę nie lada odkrycie, no bo tutaj mówimy nie tylko o filmie dotyczącym tematyki kościelnej, o filmie mówiący, mówiącym o mniszkach, ale przede wszystkim o filmie polskim, który miał taką wagę w temacie tego, jak pokazywał kobiety i wiesz, no, pamiętajmy, że mamy rok 61, tak, tak. więc no jest to coś, co naprawdę robi wrażenie i gdy oglądałam Matkę Jannę teraz, to miałam takie hmm. poczucie, wow, fajnie być Polakiem <śmiech> czasami, fajnie, że mamy taki film, którym się możemy y, szczycić, pochwalić, więc... Tak, i jak najbardziej twoje wprowadzenie do, do tego odcinka jest właściwe i pokazujące, jak bardzo to jest nurt wyrosły z wielu skrajności, sprzeczności i jak bardzo jest też nieostry. A Czarnego Narcyza mhm. gorąco polecam, bo to jest naprawdę fenomenalny film. I też te przykłady pokazują, jak tutaj dokonywał się pewien taki mariaż kina artystycznego i kina bardziej gatunkowego właśnie w temacie chwytania tych wątków, wiesz, kobiecości, wiary i tego, co konkretne kino z tym robiło, prawda? No również w kolejnych latach te dwa światy będą się przewijać, bo często filmy Exploitation, gdzieś są tak, wiesz, położone na pograniczu kina artystycznego i kina gatunkowego, pokazując trochę jakieś takie pretensje do opowiadania mm -hmm, czegoś tak, więcej. Jest, tym bardziej, że drugi wspomniany przeze mnie film, czyli Hexen, jest też znakomitym przykładem już bardzo wczesnych eksperymentów, dokonywanych przez filmowców, no bo tutaj Christensen, reżyser tego filmu, postawił na formę mhm. dokumentalną. Mamy 1922 rok i dostajemy film przypominający wykład akademicki, który nie tylko pięknie zarysowuje konteksty, ale również w doskonały sposób potrafi wykorzystać materiały źródłowe zebrane przez reżysera na ten temat. Jest naprawdę tak też jest. fantastyczny film. Ja oglądając go ostatnio złapałam się za głowę patrząc na to właśnie w kategorii filmu tak bardzo starego, filmu niemego, a jednocześnie on potrafi mm -hmm. nawet teraz wzbudzać zachwyt. Chociaż w kontekście nurtu na exploitation jest tam tylko właściwie jeden blok dotyczący tego, że zakonnice w klasztorze zostają opętane przez, przez diabła, który jest personifikowany przez samego reżysera pojawiającego się na planie. Wizerunek diabła w Hexan jest po prostu majestatyczny i mistrzowski. No i owe siostry zaczynają nie tylko bluźnić pod kątem wyrażanych opinii, ale także bezcześcić elementy ko kościelnego wyposażenia, tak to, brzydko, <grym> tak to brzydko ujmę, elementy materialne, materialne religijnego, więc tu to, te wszystkie założenia bazowe na znajdują się. I bardzo się cieszę, że rozpoczęłaś Taki wątek dotyczący powiązania kina na z kinem artystycznym, bo Kawalerowicz doskonale wpisuje się właśnie w ten tor pewnych korzeni, które dla kina kojarzonego właśnie z pewnymi wizualnymi kontrowersjami, i to, to jest też naprawdę bardzo ciekawe, bo Matka Joanna od Aniołów jest takim filmem, który jest praktycznie całkowicie pozbawiony tego pierwiastka seksualizacji, takiej pod, rozdmuchanej bardzo mocno, ale też mhm. jest filmem, który posiada bardzo dużo niedopowiedzeń i to takich niedopowiedzeń, które my możemy sobie wytłumaczyć właśnie idąc pewnego rodzaju sensacyjnym tutaj torem, a oprócz tego ja, czytając i oglądając Matkę Joannę od Daniołów zawsze, czytałam sobie ten film jako historię o takiej zakazanej bardzo miłości. Nigdy się nie zastanawiałam nad nim w kategoriach jakichś takich teologicznych bądź filozoficznych rozważań na temat świętości, kobiecości i, i tych innych rzeczy leżących u podłoża nurtu Nansploitation. Zawsze czytałam to jako... Rzeczywiście historię miłosną, historię zakazanej miłości, no przecież mamy, mamy księdza i mamy zakonnicę. ale teraz patrząc na ten film tak rzeczywiście jest. złapałam się na tym, że tu Kawalerowiczowi udało się jednak wywołać pewien szok. Żałuję, że nie mogłam prześledzić bardziej wnikliwie tych recenzji, które pojawiły się tuż po premierze filmu Kawalerowicza, który miał też zresztą historycznie bardzo ciekawe ścieżki dystrybucji i takiego, takiej legendy, która wokół tego filmu narastała. Ale wtedy, w momencie premiery, to, to już sam fakt, że na przykład na festiwalu w Cannes, gdzie ten film był wyświetlany w konkursie, musiało przyspieszyć pokaz, ponieważ no tam się już pojawiły jakieś y, y, bunty ze strony y, religijnych tutaj dygnitarzy, którzy chcieli zakazać w ogóle projekcji tego filmu. Tu władze Watykanu się bardzo mocno zbuntowały, czyli oni zauważyli jakby więcej niż my, współcześni widzowie, co nie? Tak, ale zobacz też, jak to pięknie łączy się z tym, o czym mówiłyśmy w odcinku zerowym, czyli jak bardzo w ogóle wątkiem fakt Faktorem tabu jest to, że te filmy poruszają się właśnie na styku tego człowieczeństwa i religii, tak czyli tego sakrum mm -hmm. i profanum. Tego czym jest religia wobec zwyczajnego człowieka, a matka Joanna w rzeczywiście bardzo dobrze te dwie strefy czy sfery bardziej łączy, dlatego ja się z tobą absolutnie zgadzam, że to jest też film abstrahując od tych wszystkich głębokich metafor, głębokich tematów, analiz, to jest film o takim uczuciu romantycznym bądź nie, łączącym właśnie księdza Suryna i matkę Joannę, które jest bardzo przejmujące, szczególnie gdy udało się nam wcześniej przeczytać opowiadanie, nowele Iwaszkiewicza jak zwał, tak zwał, gdzie rzeczywiście te, te, te, wiesz, wyznania księdza, który chce zrobić wszystko, by tylko ocalić matkę Joannę, mają takie podłoże romantyczne, więc rzeczywiście o ile no, Kawalerowicz nie kręcił nansploitu z założenia takiego filmu, no, dotyka tak naprawdę od środka tego co ten nurt poruszał, czyli jak bardzo religia jest opresyjna wobec nie o, tylko właśnie. kobiet, ale po prostu tak jest. człowieka, jak bardzo jest opresyjna wobec jego wiesz, pragnień, natury, no bo tak naprawdę... Pewną opresją, dla, pewną opresją religia jest również mhm. dla księdza Suryna, czyli de facto nie tylko dla naszych sióstr, które tutaj są no, głównymi bohaterkami, ale też dla niego. Zresztą no też siostry, sposób w jaki są wprowadzone do tej historii, jak bardzo są wprost w tak. swoich w wypowiedziach zrobił na mnie naprawdę przeogromne wrażenie. One są istotami bardzo takimi seksualnymi, bardzo Frywolnymi, cielesnymi. Nie są takie frywolne tak. bardzo. Tak, tak. Frywolne to jest doskonałe określenie i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. No bo pamiętam, że pierwszy raz matko ja obejrzałam jako nastolatka i Wtedy chyba najbardziej na mnie wrażenie zrobił ten faktor taki grozowy, czyli jesteśmy tutaj na tym takim bardzo, bardzo apokaliptycznym wręcz kawałku ziemi i poruszamy się w takim miejscu tajemniczym i Naprawdę pamiętam do tej pory wrażenia, jakie na mnie robił ten film, a teraz już jako dorosła baba już miałam możliwość zagłębić się w te poszczególne wypowiedzi naszych sióstr, które właśnie podkreślają swoją podmiotowość, swoje jakieś tam, wiesz, grzeszki, grzeszne marzenia i wiesz, oglądałam ten film z nie mniej opuszczoną koparą do ziemi, niż miałam to będąc nastolatką, tylko teraz to trochę to wahadło się przesunęło na drugą stronę i ta kopara opadła z trochę innego powodu. Także to jest naprawdę niezwykły film, niezwykły ze względu na to jakie wątki porusza, jakie porusza, w jakim roku, w jakich czasach w ogóle powstał, prawda? Więc fakt, że te reakcje Kościoła były takie, a nie inne, jest dla mnie najlepszym dowodem na to, że mimo wszystko Matkę Joannę można spokojnie wpisać w nurt non exploitation, mimo że znam osoby, które tej decyzji by się sprzeciwiały, ale my na potrzeby naszego cyklu, słuchajcie, jesteśmy autorkami, możemy wszystko, nic nie musimy, my wpisujemy Matkę Joannę w nurt non exploitation i pewnie w ciągu najbliższych kilku na 10 dziesięciu minut będziemy Wam wyjaśniać, dlaczego to robimy. Tak, ja się głośno roześmiałam, bo mam tutaj pewien, pewną tezę, którą później postawię i bardzo będę ciekawa tego, jak Marta wybrnie z tej pułapki, którą gdzieś tam na nią zastawiłam, Uu, ale to za chwilkę. Za chwilę. Rzeczywiście, film Kawalerowicza to jest naprawdę wielkie kino, a jak w przypadku wielkiego kina bardzo to często bywa, no to trudno jest o nim rozmawiać bez. Z jakiegoś takiego poczucia właśnie wyjątkowości materiału, z którym mamy do czynienia i jednocześnie w oderwaniu od tych wszystkich analiz, które były w minionych latach mądrzejsi tutaj, mądrzejsze osoby niż my wypowiadały się na temat zarówno materiału źródłowego, literackiego, jak i tego, co Kawalerowicz z nim zrobił. Dlatego my też pominiemy w tej rozmowie bardzo dużo takich wątków analitycznych ja będziecie mogli sobie doczytać w różnych materiałach, które funkcjonują będąc, będących analizą, taką już filmoznawczą, głęboką tego materiału. My skupimy się rzeczywiście na tym, co dla Kina Exploitation jest najważniejsze w, w, tym, w tym filmie. Chociaż oczywiście dorzucimy tutaj też sporo naszych dygresji, no bo jesteśmy w kobietach eksploatacji. Nie może być inaczej. No, to oczywiście tak, tak się będzie działo. I ja tutaj też zrobię jeszcze jedno założenie, które może się wam wydać nieco szokujące, ale to ma sens, bo literacki i właściwie filmowy, literacka i filmowa opowieść o matce Joannie, oczywiście ma swoje korzenie w przypadku opętania z Ludą, do którego doszło we Francji w 1634 roku. Dosłownie to zdanie komentarza, bo mieliśmy tam grupę urszulanek, które zostały opętane przez jakąś właśnie dziwną, dziwną siłę. Pojawił się tam oczywiście ksiądz, który miał rozwiązać tę zagadkę, dowiedzieć się, co tam się dzieje, przeprowadzić egzorcyzm. No ale oczywiście nie wszystko potoczyło się tak, jak, tak, jak powinno. Mieliśmy tam też jakieś wątki molestowania seksualnego, zazdrości. O tych wszystkich rzeczach powiemy wam więcej w następnym odcinku, kiedy przyjrzymy się diabłom Kena które bardziej są historycznie osadzone w w tym wydarzeniu. W przypadku filmu Kawalerowicza mamy tutaj raczej taki... Trochę wariacje na to. Tak, tak, tak, bo widać, że to wszystko wypływa rzeczywiście z tej historii opętania Urszulanek w Ludą, ale Kawalerowicz i Iwaszkiewicz przy okazji też postawili na trochę inne ujęcie tego tematu, prezentując coś, co zadziało się później jakby, nie? No bo do tego spalenia księdza, przeprowadzającego egzorcyzm już doszło. Kawalerowicz wprowadza w ogóle do swojego filmu ten motyw stosu, który jest ulokowany dosłownie pomiędzy gospodą a klasztorem, więc jesteśmy no, w bardzo takiej zamkniętej przestrzeni i cały czas pamiętamy o tej przeszłości, która rzutuje na to, co się będzie działo. Więc to, to też jest taki bardzo ciekawy kontekst. Na pewno do tego wrócimy przy okazji diabłów, więc tu tylko chciałam zarysować mhm. pewien taki historyczny rys, żebyśmy wiedzieli, skąd to wszystko wypływa, bo no my całą tę opowieść prześledzimy w kolejnym odcinku, więc nie chciałabym po prostu tutaj pewnych rzeczy powtarzać. To ten literacki pierwowzór, to też jest w ogóle fascynująca sprawa, bo Iwaszkiewicz pisał to swoje opowiadanie w latach 1942-43. Różne źródła podają różne daty, ale wiemy, że matka Joanna powstała w czasach wojennego terroru. Bardzo fascynujące wydało mi się to, że w swojej prozie Iwaszkiewicz opowiadał jakby o swoich wątpliwościach i o swoich reakcjach związanych z chorobą psychiczną jego żony, Anny, która też przez jakiś czas przed wojną była zamknięta w, w szpitalu psychiatrycznym, więc to też jest jakiś taki element autobiograficzny, który jest wpisany ten te w ten tekst. Jednak Iwaszkiewiczowi udało się coś więcej, bo on do takiej właśnie bardzo osobistej przestrzeni wprowadza bardzo dużo takiego materiału teologicznego. On to robi chyba zupełnie przypadkowo, bo pewne rzeczy są tam rzucone tak mimochodem, a my jako współcześni czytelnicy jesteśmy w stanie głębiej to odczytać. Z kolei Kawalerowicz poszedł o krok dalej, bo ja mam wrażenie, że ten literacki materiał jest jednak delikatniejszy nieco. Kawalerowicz bardziej go usurowił, zarówno w tej warstwie takiej a, ascetycznej scenografii, jak i w podbijaniu ważnych dla niego scen, które w, w tym opowiadaniu, czy tam mini powieści, jak, jak to nazwiemy, tak nazwiemy, były trochę marginalne, mm -hmm. nie? bo w tym tekście chodziło jednak o coś, o coś innego. Wydaje mi się, że tekst Iwaszkiewicza jest taki bardziej metafizyczny niż, niż film kawalerowicza, który jest rzeczywiście taki surowy, bardzo przyziemny w obrazie tej tragedii, która tam się dzieje. Przykładowo u Iwaszkiewicza szalenie podobało mi się to, że tutaj religijność nie jest jakby jednym dogmatem, jedną formą, która kształtuje nam obraz bohaterów mhm. czy sytuacji. Na przykład, wiesz, w kontekście ojca Suryna fenomenalnie czytało mi się te jego jakieś tam wewnętrzne monologi na temat znaczenia tak. gwiazd, obserwacji mhm. nieba, tego, jak to wpływa na jego postrzeganie rzeczywistości, czy w ogóle jak to wpływa na jego wgląd w samego siebie. Więc rzeczywiście ten, yy, dla mnie to jest nowela. Ja tego nie mm -hmm. traktuję jako opowiadania, ale nie jestem humanistką, więc nazywam sobie po swojemu. Yy, w każdym razie, no, dla mnie dużo w niej było metafizyki, jakiegoś takiego yy, chodzenia, 30 centymetrów mm -hmm. ponad chodnikami. Ale wiesz, jeszcze klasyka, tylko słowo. I Waszkiewicz że... wydaje się być, no. e, od zawsze wydawał się dla mnie takim autorem, który e, po pierwsze w swoich tekstach ma m, taki równy ton. E, jakbyśmy po, p, by spróbowali sobie poukładać, e, ro, czy tam rozpisać e, dramatyzm scenariusza mhm. Konwickiego i Kawalerowicza, to tam widać, że są takie punkty, nie? Coś, to ta, te emocje nam idą w tak, górę. Jak w pewnych momentach niektóre sceny są rzeczywiście bardziej, yy, ba, bardziej wysuwają się jako te kluczowe. Natomiast u Iwaszkiewicza to wszystko przebiega właśnie taką prostą linią, nie? Bez żadnych górek. Trochę tak, tak. trochę tak. rzeczywiście tak jest. I wydaje mi się, że on bardzo inteligentnie połączył te wątki autobiograficzne, <śmiech> o których wspominasz, z taką szerszą opowieścią, no bo rzeczywiście tutaj wątek chorób psychicznych czy jakichś zaburzeń no jest bardzo czytelny u niego w kontekście. Opisywania tego, co się dzieje z siostrzyczkami, no bo przecież. No właśnie, a ten. A to jeszcze, to jeszcze powiem o tej drugiej rzeczy, bo myślę, że to też będziesz mogła zaraz pięknie pociągnąć. Uh -huh. Bo proza Iwaszkiewicza jest też. Ty mówisz o mistce o jakiś właśnie takich tutaj wzlotach emocjonalnych, mhm. ale to wszystko jest zrobione bardzo prostym językiem. Te teksty Iwaszkiewicza Oczywiście, czyta się jak naprawdę bez większych problemów. Tutaj nie ma żadnego literackiego udziwniania. On po prostu nazywa rzeczy po imieniu, prosto, a jednocześnie te teksty bardzo mocno, uderzają czytelnika, pomimo tej prostoty. Tak. I my, wydaje mi się, że prostota tych dialogów, tych spostrzeżeń Kawalerowicz idealnie, idealnie udało mu się przenieść to na ekran. Jeżeli chodzi o, o sam tekst, to wydaje mi się, że to połączenie, o którym mówimy, też świetnie można czytać w kontekście tego, jak były właśnie traktowane tak. choroby mhm. psychiczne u kobiet właśnie w tamtych czasach. Wiesz, no nie mieliśmy do czynienia z depresją, tylko mieliśmy do czynienia tak. z histerią, prawda? A często było tak, że po prostu coś, co było określane jako, nie wiem, opętania czy jakieś diabelskie siły, to były tak mhm. naprawdę choroby psychiczne, które nie były diagnozowane, nie były leczone, no, a wiadomo, że jeżeli kobieta chorowała, no to często. Parownica, spalmy ją na stosie, prawda? I to się pięknie łączy z tym, że w książce tak naprawdę często i to wprost jest poddawane wątpliwość to, czy to są rzeczywiście opętania, czy być może coś tam jest udawane, coś tam jest przesadzone, coś innego się tam dzieje. Więc wydaje mi się, że mając taki wątek biograficzny sam Iwaszkiewicz y Wykorzystał go po to, aby opowiedzieć też o tym, jak krępuje się kobiety jako takie, nie tylko wiesz, w obrębie kościelnych struktur, ale kobiety jako takie, czyli właśnie jak ich emocjonalność jest często wykorzystywana przeciwko mm -hmm. nim, prawda? Więc to jest coś, co udało mu się naprawdę fantastycznie połączyć. I Kawalerowicz wydaje mi się, że to tylko podbił, no bo tutaj mamy zarówno wątek właśnie tego opętania, czyli tego dlaczego Kościół w ogóle potrzebuje opętania, bo to jest coś, co w tej historii podoba mi się najbardziej. No i w ogóle, dlaczego Kościół potrzebuje bardzo posłusznych kobiet? Czyli kobiet, które nie wykraczają poza jakąś normę, poza jakąś linię tego, czego się od nich oczekuje. Więc naprawdę tutaj współpraca na linii książka, adaptacja, czy w ogóle dwie różne wizje jest fenomenalna, bo tutaj film nie dość, że jest bardzo dobrą adaptacją, praktycznie scena po scenie mhm. idziemy tak jak w książce, to jeszcze... Uwzniaśla mam wrażenie tę historię, czyli oddaje jej hołd, a zarazem dopisuje jakieś kolejne konteksty, które sprawiają, że no, ta opowieść jako całość jawi się nam jako coś szalenie ważnego dla naszej kultury i w ogóle dla rozumienia tego, czym jest religia w życiu kobiety i w tym jak kobieta so ma prawo sama siebie mm -hmm. wyobrażać mm -hmm. sobie. Więc tak, no, że postawił, rzeczy. tak jak słusznie podkreśliłaś, na pewnego rodzaju emocjonalność tej opowieści. Natomiast Kawalerowiczowi chyba bardziej zależało na jakimś takim uniwersalnym rysie i na stworzeniu historii, która będzie aktualna bardzo, bardzo długo. Sam fakt, że... I jest do tej pory aktualna. Tak, udało mu się. To, Tym bardziej... Tylko to jest straszne, powiem ci, tak, wejdę tak. ci na sekundę w słowo, bo e, powiem ci, że słuchając tych wypowiedzi... Naszych mniszek o tym, że one są takie czy takie, albo potrzebują tego zamiast tego, to sobie tak myślałam, ja pierdzielę mm -hmm. 60 parę lat później i. i, i i nic się nie zmieniło, i nadal tak. jestem w stanie utożsamiać się z tymi słowami, no to jest coś mocno tak. Nie tak. tak, Kawalerowicz osadził tę swoją akcję, swojej opowieści właśnie w takim bezczasie, nie? w takim momencie, który możemy tak. gdzieś tam historycznie ulokować, ale nie jest to proste i nie jest to taka oczywista kwestia. On właśnie... Zostańmy może w tym obszarze kwestii opętań, bo to w bardzo fajny sposób poprowadzi nas ku bohaterom tej opowieści, bo te opętanie u Kawalerowicza jest trochę bardziej pogłębione i nieco większe i trudniejsze w przemyślaniu tezy on tutaj stawia, bo tak jak wspominałyśmy, Iwaszkiewicz oparł to wszystko na takich bardzo, na takim bardzo prostym szkielecie, natomiast Kawalerowicz stawia tutaj bardzo dużo pytań i to stawia Pytania nie tylko związane wyłącznie z religijnością i z tym, jak ta religia w wielu, wielu momentach jest opresyjna, ale on także wydaje się zapytywać o to, czy izolacja jest źródłem opętania, czy tej choroby psychicznej i w jaki sposób czasami to opętanie jest stawiane jako chęć zaprezentowania siebie jako bardziej wartościowej osoby. To może być trochę pokrętne, co przed chwilą powiedziałam, ale spróbuję to tak bardziej czytelniej wyartykułować. Ja oglądając film Kawalerowicza przez cały czas miałam takie wrażenie, że tutaj nie mamy do czynienia tak do końca z opętaniem, tylko matka Joanna y ma jakiś taki sen o ważności, sen o potence o, tak. i to, że po, po sta, stawia siebie w, w momencie, stawia siebie w pozycji osoby dotkniętej jakimś takim właśnie nadprzyrodzonym tutaj palcem, sprawia, że ona wyłania się z tej masy innych sióstr wyglądających tak samo i staje się kimś ważnym. Ona na zasadzie wymyślania właśnie, wymyślania w cudzysłowie tego swojego opętania, próbuje zaakcentować swoją wagę jako kobiety i jako osoby. Bo tu w filmie Kawalerowicza bardzo istotnym elementem jest również wspominanie przez matkę Joannę w rozmowach z ojcem Surynem, to, że chciałaby zostać świętą. W tamtych czasach tak. kobieca świętość nie była czymś takim popularnym. Mieliśmy niewiele w ogóle kobiet mistyczek. To była taka, taki obszar bardzo mocno ograniczony. Tutaj mężczyźni byli tymi mistykami. Nie? Oni się poddawali umartwianiu, ascezie i to wszystko prowadziło do tej religijnej wyższości. A tutaj mamy kobietę, która mówi głosami, ale też marzy o jakiejś takiej właśnie wielkości i chyba o po prowadzeniu kogoś za tą swoją wizją, takie też odniosłam wrażenie, no bo mhm. te, te siostry, to od niej się zaczęło to opętanie. Nie? To i, te inne mniszki w tym, w tym klasztorze zaczęły szaleć dopiero w momencie, kiedy matkę, Joanną, matkę Joannę zaczęły dotykać te przedziwne wydarzenia, mhm. więc co, o co tu chodzi z tym op opętaniem? <śmiech> tak, tam w ogóle padają takie piękne słowa. Oczywiście raczej nie przywołam je ich dosłownie, ale chodziło o to, że wiesz, Matka Joanna wychodziła z założenia, że jeżeli nie może być święta, no to żeby była chociaż opętana, to to. prawda? Mm -hmm. tak. tak, więc wiesz, Matka Joanna widzi siebie jako istotę w jakiś sposób grzeszną, która tej świętości nie może dostąpić, więc chce być chociaż opętana, bo to jest właśnie klucz całej tej historii i coś, co szalenie mi się w niej podoba, czyli Dlaczego opętania są ważne dla Kościoła? Dlaczego zło jest w ogóle ważne dla I Kościoła? I dlaczego opętania dotykają yy, zawsze i... kobiet w Kościele? Tak, prawda? Dokładnie. I jak bardzo tutaj nie zależy nikomu, żeby tak naprawdę to zwalczać, ponieważ zło jakby kieruje ludzi ku kościołowi. Właśnie, kościół tak. potrzebuje właśnie zła po to, żeby przekonywać ludzi do swoich wizji. Yy, tutaj tak pół żartem, pół serio, no przypomniało mi się ten cudowny horror taśmy w Watykanu, o, gdzie też tam jest yy, <śmiech> okropne, <śmiech> Gdzie tam też jest taki wątek, ja bardzo lubię, będę go bronić. W każdym razie y, tam też jest taki wątek, że szatan jest potrzebny po to, żeby kościół miał, mógł się na nim zbudować i przyciągać te baranki do Ale siebie, Ale wiesz, ja też, też właśnie skupiałam tu... się na tym, że z całych tych y, opętań, z tego y, y, egzorcyzmu, który jest przeprowadzany, bardzo często robiło się spektakle. To tak jak w czasach, wiesz, w świętej inkwizycji, kiedy mm, przewoziło się wozem po prostu kobietę, którą z, uznano za czarownicę. To wszystko miało y, charakter jakiegoś wielkiego performance'u jakiejś takiej dziejowej sprawczości kościoła, co miało tylko właśnie te niewierne owieczki utwierdzić w przekonaniu, że Kościół jest oczywiście. potrzebny. Jeszcze nigdy nie czytałam, yy, to czy znaczy to jest rzecz oczywista, nie? jak się o tym pomyśli, ale wpaść na to i uświadomić to sobie i odnieść oczywiście. do konkretnych jakichś wydarzeń albo tekstów kultury, to jest w ogóle jak jakieś objawienie, jak sobie zaczniemy czytać to. Rady, ile my tu bluźniły. Oczywiście w to takich jak to po prostu łeb no, paruje, nie? aż ma się okazję wracać tak. do wszystkich filmów świata i patrzeć. Na Oczywiście. w taki sposób nowy, nie? C czekam po prostu, aż nasze odcinki zostaną zbanowane, <śmiech> bo, ktoś będzie, bo ktoś stwierdzi, że Jezu, Obrażać. nie można tyle bluźnić w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, ale słuchajcie, po to my jesteśmy. W każdym razie tak, użyłaś bardzo dobrego słowa, czyli spektakl. Mhm. Kościół potrzebuje spektaklu i to jest już pokazane właśnie w matce i od aniołów, gdzie te egzorcyzmy są przeprowadzane z takim namaszczeniem, z taką pompą. pokazuje rodzaj jakiejś specjalnej. Tak, to jest święto. Tak, pokazanie, że Kościół ma władzę uwalniania ludzi od złego, ale tak naprawdę nie zależy mu na to, żeby to zło pokonać, tylko żeby to zło definiowało potrzebę Kościoła w życiu człowieka. Tak. Dlatego ja wam powiem, że ja na przykład mam bardzo dużą alergię na horrory religijne jako takie, bo... Strasznie mnie irytuje w tych filmach pokazywanie zła jako czegoś mistycznego, yy, nierealnego, czegoś takiego z innego porządku, podczas gdy zło w kościele ma bardzo ludzką twarz i zawsze mi się wydawało, że ten mistycyzm zła i tak dalej jest trochę odwracaniem uwagi od tego, co w tej instytucji jest naprawdę trudnego, zgorzchniałego i krzywdzącego. Mm -hmm. I wydaje mi się, że Matka Joanna właśnie świetnie to pokazuje, czyli tutaj te egzorcyzmy są jakimś spektaklem, który ma tak naprawdę odwracać naszą uwagę od tego, jak złoń jeszcze od podstaw instytucję kościelną opartą na jakichś tam, wiesz, bardzo patriarchalnych strukturach władzy, no bo tutaj cały wątek księdza garnca, mm -hmm. który, też, w tak jest. Tak, który też ma tam jakieś swoje historie istotne dla zrozumienia fabuły. Też pokazuje tak naprawdę, gdzie tutaj to zło jest ulokowane, a nie w jakimś mistycznym, wiesz... Źle z innego porządku, które wokół, wobec którego bardzo łatwo się zdystansować. I też bardzo mi się podobały te sceny w tym filmie, właśnie w kontekście opętania, mm -hmm. jak matka Jadna bardzo dokładnie opisuje, gdzie kolejne diabły są tak, ulokowane. Czyli ten jest tutaj, ten jest mm -hmm. tutaj, ten jest tam, czyli wiesz, całe moje ciało jest grzeszne, tak. całe moje ciało jest naznaczone tym piętnem zła, czyli ja jako istota cielesna, jako kobieta, jestem cała po prostu skierowana ku temu złu, prawda? Dlatego takim jednym z moich ulubionych zdań z tego filmu, pozwolę sobie zacytować, jest moment, gdy jedna z sióstr mówi, mnie się tam diabły nie imają, widać mam już taką twardą duszę i ciało nieponędne. Och, tak, siostra Małgorzata, tak, tak. <grych> cudowne tak, co po to? prostu. Mm -hmm. Powiem, czyli e, gdy usłyszałam go teraz, oglądając ten film do, e, do naszej rozmowy, to miałam takie wow, mm -hmm. co serio. Ale to jest, to jest też bardzo paradoksalne, no. bo w, mm, coś, czego nie ma w filmie Kawalerowicza, a jest y, w tekście, w źródłowym, to mhm. fakt, że matka Joanna jest garbata. To, to mówienie... A tu jest piękna. Mówienie o tym, właśnie, mówienie o tym w kategoriach, że ja nie zostałam opętana, bo moje ciało jest, y, nie jest ponętne i zestawiając mhm. to z figurą matki Joanny, która jest y, no, mm, upośledzona fizycznie przepiękną. w jakimś tam stopniu. I nagle dostajemy przepiękną, y, lucyna winnicką, która nam się objawia w ogóle pełnej krasie, w wyprostowanej postawie. To, to jest dla mnie taki rodzaj właśnie ogromnego dysonansu, bo ja mm, pamiętałam to z opowiadania, że tam jest mowa o tym garbie i nawet tak się zdziwiłam, dlaczego tego nie ma w filmie, bo to dokłada, dokładałoby też jakąś kolejną warstwę prowadzącą nas w kierunku tego, jak w ogóle kobiety do tych klasztorów trafiały, no bo tu jest wyraźnie wspomniane to, że matka Joanna pochodzi z bogatej rodziny i została mniszką tylko z tego powodu, że nikt jej nie pokocha. Tam to też padają, padają takie tutaj słowa. tutaj też rodzaj autokary. Tak, tak zobacz jak to pięknie... Tak, zobacz jak to pięknie odwołuje do tego, co mówiłyśmy w odcinku zerowym, mm -hmm. prawda? Czyli do powodów, dla których w ogóle kobiety trafiały do zakonów i jak to sprawiało, że to życie zakonne było właśnie podłożem do różnych takich bardzo skrajnych doświadczeń. Mm -hmm. A czy jeszcze wracając do, te, do tej kwestii opętania, to to, co przed chwilą powiedziałaś na temat męskiej sprawczości w tych wszystkich aktach egzorcyzmów, to też wydaje mm -hmm. mi się właśnie fascynujące w kontekście tego, że tu przez cały film jest poddawane wątpliwość to, czy matka Joanna w ogóle jest opętana. Ona właśnie tak mówi o tych ośmiu demonach, które się zakorzeniły w jej ciele, jest w stanie precyzyjnie je zlokalizować, ale to, że przy kapitalnej, bo to jest naprawdę fantastyczna scena egzorcyzmu w tym kościele, już wspomniana przez nas, to, że to może być jedna wielka mistyfikacja, że ona sobie to tak. wymyśliła, a tutaj wiesz, przyjeżdża pięciu egzorcyzm księży egzorcystów, tak, którzy chcą zło z jej ciała wygonić. To to jest rodzaj naprawdę jakiejś takiej przedziwnej komedii, która się wytwarza podczas tej sceny, no bo rzeczywiście można ją czytać jako coś absolutnie przerażającego i założyć sobie, że faktycznie w ciele i w umyśle matki Coś jest jakaś obecność, która wykrzywia jej ciało, wykrzywia jej twarz, zmienia głosy. Ale jeśli popatrzymy na to w kategorii, właśnie, mistyfikacji, to to dostaje jakiegoś takiego dodatkowego, komediowego wątku, bo. Ona szukała wszystkich, nie? Łącznie z tymi, tak, ta, ty, tak, tym, z tymi tak. kościelnymi dygnitarzami, którzy traktują sprawę naprawdę bardzo, bardzo serio. Tam Cały ten moment właśnie, kiedy matka Joanna zostaje przywiązana do ławki i ci y, y, y, y, y, y, y, księża egzorcyści stają nad nią z tymi krzyżami i tam oni po kolei właśnie <tłudZ Rebeldi> nad jej ciałem te krzyże tam um, um, um, umiejscawiają, a ona się wygina, nie? To, to, to jest wszystko robione właśnie tak bardzo, bardzo poważnie. I jak sobie uświadomisz, że to może być rodzaj żartu tej kobiety, to to jest w ogóle fantastyczne. Tak. I ten poziom takiego, ten poziom takiej niejednoznaczności też zawsze fajnie. W moim odczuciu, wybijał z powodu tego, jak te sceny są często filmowane, mhm. bo kawalerowicz ma taką tendencję do takich dramatycznych zbliżeń. Trochę mi się te ujęcia kojarzyły z męczeństwem Janne Dark Dreyera, czyli też bardzo takim dobry trop film. Mhm. Tak, czyli też takim filmem, który właśnie dotykał tych religijnych kontekstów, tego uniesienia w imieniu wiary i tego, co my w ogóle jesteśmy w stanie zrobić dla wiary. U Drejera to jest wszystko bardziej takie widowiskowe, opatrzone jakąś taką bardziej bogatą scenografią mam wrażenie, podczas gdy Kawalerowicz stawia na estetyczność, minimalizm, surowość. Tak, jak najbardziej. Trochę też do tego chciałam zmierzać, bo absolutnie tak jest. Plus też to, co sprawia, że to wszystko jest w moim odczuciu z jakimś takim twistem, to fakt, że te zbliżenia, te takie zamaszyste ujęcia mm -hmm. pięknego spojrzenia Lucyny Winnickiej też y, służą trochę takiemu rozbiciu powagi, mam wrażenie, bo y, matka Anna jest tutaj trochę takim y, kuglarzem tej historii, trochę uwodzi nas tym spojrzeniem, sprawia, że my zarówno wierzymy w jej... Y, jakby istotę rozważań, bardzo takich wyrazistych, mhm. jak i właśnie wierzymy w to, że ona nas tu wszystkich wodzi za tak. nas. Wszystkich. Od właśnie ojca Suryna, przez egzorcystów, po poszczególne siostry, prawda? Więc tutaj ten faktor cielesności, tego jak bardzo frywolne, takie dowcipne są nasze siostry, przecież one tam pomykają po tym klasztorze i często się właśnie w taki sposób bardzo jakby konkretne zaśmiewają, <głos> tak. no to to rzeczywiście robi wrażenie. Tańczą więc w ogóle tutaj, ta scena, jak one tańczą, tańczą na Dokładnie. Wow. Tak, zresztą tutaj nawet obserwatorzy tego całego zjawiska też podbijają ten obraz, opisując te nasze mniszki jako trochę takie właśnie zawadiackie, nie do końca poważne, I Czasami się trochę rozbierają. Takie, czasami się rozbierają, tak. Trochę takie młode dziewczyny, które szukają tylko jakiegoś ujścia, wiesz, tej powagi klasztornej, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Więc co to jest za w ogóle? Czekaj, tutaj takie skrajności. Dostajemy ten taki bardzo ascetyczny, niemalże postapokaliptyczny świat, no bo sceneria jest absolutnie fenomenalna. I jeszcze z trzeciej strony dostajemy te potężne rozkminy o jakiejś walce dobra i zła, mm -hmm. prawda? No bo tutaj mamy oczywiście jeszcze wątek spotkania z Cadykiem, tak, prawda, który tak. chyba w filmie, wydaje mi się, nie wybrzmiał aż tak mocno jak w książce, bo ja mam w książce Iwaszkiewicz, nie, nie, nie, nie, tak. tak. Bo, bo wydaje mi się, że w książce Iwaszkiewiczowi udało się bardziej ten wątek zaczepić, właśnie w bieżącej historii, bieżącej dla niego, czyli właśnie ta wojenna tragedia Żydów, która wpłynęła na to, że te rozkminy naszego codyka są takie, jakie są I, i to też jest taki motyw, który zaczepia tę historię w, jakimś takim w jakiejś takiej konkretnej przestrzeni, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś na początku, czas i miejsce jest bardzo nieokreślone, ale ta rozmowa gdzieś bardzo nas odnosi do konkretnego wydarzenia, konkretnej historii i do jakby to powiedzieć konkretnego podziału świata na, na, na bardzo taki wyrazisty podział dobra i zła, mm -hmm. który u Kawalerowicza wybrzmiewa bardzo mocno też w scenografii. No bo tutaj mamy właśnie takie monochromatyczne kolory i dużo takich ujęć, gdzie nasze białe siostrzyczki w białych habitach yy, w taki sposób bardzo wyrazisty wynurzają tak. się z mroku. Więc to robi konkretne wrażenie, więc no, jest to film absolutnie wielu skrajności i takiego bardzo mocno podkreślonego dualizmu. Tak, tutaj jest bardzo dużo tematów dotknęłaś, postaram się je jakoś tak po kolei tutaj skomen skomentować. Zacznijmy może od tego wątku post-apo, rzeczywiście jest taka, taka przestrzeń bardzo zduszona, bardzo autonomiczna, ale ja, wydaje mi się, że taki też był za kawalerowicza, pokazać właśnie taki świat bardzo mocno spustoszony, jako takie miejsce bez Boga. Ja właśnie tak, tak czytam tę przestrzeń, bo niby mamy ten klasztor, który gdzieś tam góruje nad, nad resztą, nad, nad tą kaczmą, nad miasteczkiem, nad tymi polami, które tam się rozciągają, ale on jest tak bardzo oddalony i odcięty od reszty tego miejsca. Miejsca, w którym jesteśmy, że to samo z automatu buduje jakiś taki bardzo wyrazisty rodzaj dystansu. To zresztą też Aha. jest widoczne od początku, bo podczas napisów otwierających film mamy scenę ojca Sudyna, który leży i się modli. Nie jesteśmy jako widzowie skonfrontowani z jego twarzą. Dodatkowo on też modli się po łacinie, więc to jest ta bariera językowa i jakieś takie zamknięcie jego emocjonalności już w tej pierwszej scenie jest faktycznie takim krokiem, który wytwarza w widzu rodzaj dystansu. Nie? Że my będziemy mieć do czynienia z człowiekiem, który bardzo będzie zamknięty. Yy, nie będzie pokazywał swoich emocji tak wprost. Będzie właśnie bardzo mocno ulokowany w tej swojej religijności. To idzie, to też bardzo fajnie prowadzi mnie do kolejnego elementu, który chciałabym poruszyć i o którym Ty też powiedziałaś, bo mówisz o tym, jaka jest matka Joanna że jest właśnie taka dumna, trochę frywolna i tak dalej, ale ja też czytam ją z jednej strony jako taką właśnie szaloną kobietę, która trochę wymyśliła siebie kobieta eksploatacji, kobietę, prawda? Kobietę eksploatacji, ale jednocześnie widzę w niej bardzo dużą potrzebę bliskości i to nie bliskości mistycznej, nie bliskości osadzonej w religii, tylko takiej bliskości dosłownie fizycznej, nie? Ona pragnie być przytulona, pragnie być dotykana. Mamy wszystkie te sekwencje na strychu w, tej, w tym miejscu, w którym um, ojciec Sutryn i matka Joanna na, rozmawiają ze sobą. Tam się właściwie, te właściwe egzorcyzmy mają miejsce właśnie tam. I tak pierwsza... Bardzo taka intymna bardzo przestrzeń, intymna, prawda? Bardzo intymna, bardzo zamknięta, bardzo odizolowana, ale pierwsza ich rozmowa, bardzo to mi się wydało y, istotne. Tam wiszą y, habity, które się suszą na linkach właśnie na tym, na tym strychu. I jest podczas rozmowy matka Joanna Podchodzi do tych sznurów z praniem i powoli zaczyna je przesuwać, tak, żeby ten dystans pomiędzy nią a y, egzorcystą skrócić. To, to się, ona się tak zbliża do tego, y, do tego mhm. mężczyzny, próbując. Y, y, może wytłumaczyć siebie i, i zaprezentować to, że jest tutaj jakaś otwarta ścieżka, żeby oni się porozumieli, dogadali. No a co, co, robi, co robi facet w tej sytuacji? Buduje sobie kratę, którą stawia i rozdziela pomiędzy właśnie sobą, a tą... Dosłownie ich przenośni stawia po Tak, tak jest, jest, tak. jest kolejna bariera postawiona, co też, co też jest bardzo czytelne, bo właśnie w momencie, kiedy on postawił te te, te, te kraty, kiedy tak bardzo mocno już zaakcentował te, to ich rozdzielenie, to wtedy on zaczyna pragnąć Bliskości. Z kolei on, nie? Sytuacja się odwraca, bo mamy przecież ten... Taka zabawa w kotka i myszkę tak, mamy nie? ten moment, kiedy pada na kolana przed matką Joanną, zaczynają całować yy, w dłoń. A wcześniej mieliśmy analogiczną sytuację, kiedy to matka Joanna całowała jego. No to co on zrobił wtedy? Odwrócił się i ciągnął ją po podłodze, nie? Przez, tych, przez te klasztorne yy, korytarze. Więc tu jest naprawdę bardzo dużo symboliki, bardzo dużo yy, ukrytych treści, ale idziemy dalej, w kierunku do wspomnianej przez ciebie rozmowy z Cadykiem. W książce nie, w książce nie wybrzmiało to dla mnie tak y, bardzo mm -hmm. mocno. Dopiero, dopiero ta świadomość wizualna i ten ciekawy zabieg, który Kawalerowicz zastosował, dopiero to uświadomiło mi, że religijność to tak naprawdę nie jest rzecz... Y, bardzo mocno określona, że każdy na tego Boga może patrzeć na swój sposób i największym grzechem jest chyba zamykanie się w tej swojej właśnie tożsamości, no bo mm, nasz główny bohater grany przez Mieczysława Wojta jest bardzo skupiony na religijności swojej, rozumianej jako ten kościół rzymskokatolicki. I on wydaje się być osobą, która nie dopuszcza do siebie żadnych innych możliwości. Dopiero ta rozmowa otwiera mu w głowie pewne tam klapeczki, zaczyna się zastanawiać i zaczyna rozumieć o co tutaj właściwie chodzi. I że ktoś ja to ty, prezentujący tak, inny odłam religijny, inne zupełnie spojrzenie kulturowe, że też ma prawo dostawiania sobie wątpliwości i też rozumie to samo, co on próbuje sobie wytłumaczyć. I fakt, że mamy w tej scenie jednego aktora, który jakby rozmawia sam ze sobą i który wydaje się być właśnie bardzo zaszokowany tym, co ta druga strona mówi, to wydało mi się naprawdę genialnym zabiegiem. To bardzo często... Masz w głowie też takie myśli, w których rozmawiasz sobie z sobą, samą i negujesz różne rzeczy, które ci przychodzi do głowy. I teraz właśnie, właśnie, jak czytać tę scenę? Czy to czytać ją na poziomie tego, że każdy z nich jest jakąś wybitną jednostką? Czy może patrzeć na to w, takie, w kategorii takiego samopoznania, kiedy stoimy przed lustrem i rozmawiamy z samym sobą? Bo te rzeczy są w jego głowie, no nie? Tylko nie dopuszcza mm -hmm. ich z powodu właśnie tych wszystkich religijnych ograniczeń. Bo tak, w tym filmie też jest postawiona taka teza, że opresyjność Kościoła i pewnego rodzaju okowy mm, umysłowe dotykają zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Tak, to jest w tym najciekawsze, że tutaj nie mamy takiego wyraźnego skupienia na tym, że Kościół jako taki no, formuje bardzo konkretne wyobrażenie o kobiecym ciele, o tym, kim są kobiety, tylko w jaki sposób dotyka każdego z nas, również właśnie księdza Suryna, który cały czas mam wrażenie próbuje nadążyć za jakimś ideałem, który jest tylko w jego głowie, który próbuje uformować siebie jako tego zasługującego na pewne namaszczenie ze strony wiary, na pewne docenienie, na pewne takie poczucie, że on jest w tym świecie wartościowy, że on jest kimś, kto zasługuje na to namaszczenie jako... Ksiądz jako osoba, która jest potrzebna. Dlatego on tak za wszelką cenę chce odebrać to opętanie matce mm -hmm. Tutaj jasne, jest istotny ten wątek romantyczny, o którym już powiedziałyśmy, który nie jest wyrażony wprost, ale jednak za pomocą tych dotyków, czy jakiegoś spojrzenia, jakichś takich minimalnych scen może być odczytywany. Zresztą Kawalerowicz też o tym mówił, że jego film jest trochę takim obrazem miłości rozumianej jako walka z dogmatami, tak mm -hmm. które mm -hmm. bardzo mocno ograniczają nasze bycie ze sobą, ale też ta walka ojca Suryna też jest jakoś taką walką w poszukiwaniu świętości, w poszukiwaniu istotności. Ale on się czyli... też boi zwątpić, nie? Bo... Oczywiście, I... oczywiście, czyli i on weźmie od matki Anny te, te diabły, żeby właśnie poczuć, że jego religia go ochroni, że jego religia jest wystarczająca, że jego, sorry, że jego wiara mm -hmm. jest wystarczająca. Także to jest takie ciągłe podążanie za pewnym ideałem i fakt, że on y, tę drogę wyznacza sobie właśnie w taki, a nie inny sposób, też jest właśnie powodowany tym, jak bardzo y, dogmatyczna, jak bardzo ograniczająca jest jego wiara i to, jak zostaje mu narzucona. Dlatego... Ale poczekaj. Dla mnie... Po, poczekaj, no, bo... Hmm. Ja się też zaczęłam bardzo mocno zastanawiać, bo o ile matka Joanna jest taką osobą prezentowaną trochę w narcystyczny sposób, no to mm -hmm. y, Suryn też tym narcyzem jest. Oczywiście, że tak, no bo wiesz, yy, dlatego właśnie o tym mm -hmm. mówię, że Suryn podąża za jakimś takim ideałem, ale rozumiem. No to jest jakiś jako... projekt zbawienia po prostu, nie? Tak tak. tak, tak jest. Dla niego to podążanie za ideałem też jest jakąś formą spektaklu, czyli ja pokażę, że ja się tutaj poświęcę wobec yy, tego, co dotyka nasze mniszki. Mm -hmm. Ja odbiorę to opętanie matce Annie po to, by sobie zasłużyć, mówiąc tak kolokwialnie, na tą taką pieczątkę wystarczającego patriarchy, wystarczającego księdza, którego wiara jest wystarczająca. Ale wiesz, prawda? to jest też bardzo pięknie skonfrontowane z tym, do czego nansploity bardzo nas przyzwyczaiły, bo yy, no. ksiądz w tamtych filmach, już takich bardzo mocno reprezentujących nurt, to bardzo często jest pokazany jako sadysta albo perwers. A tutaj uh -huh. mamy zupełnie innego duchownego i to takiego duchownego, który trochę się trzyma z dala od tej matki Joanny i nie, nie, e, nie torturuje jej, nie karze fizycznie, on każe sam siebie. Ten mm -hmm. cały, wiesz, to, te wszystkie sceny z biczowaniem. Chociaż mamy taką scenę, tak kiedy bi oni biczują się oboje, więc co? <laughs> Jakieś porozumienie? teksty, podteksty, podtekściki, tak moja jest. droga. Dlatego, dlatego ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć takiego zacietrzewienia w odcinaniu tego filmu od nurtu Exploitation, bo tutaj kolejne filmy bardzo mocno wyrastają z tego, yy, co opowiada Kawalerowicz, jak opowiada, mm -hmm. dlatego bardzo się cieszę, że w kolejnym miesiącu porozmawiamy sobie o diabłach, które wyrastają de facto z tej samej historii, ale pokazują ją zupełnie inaczej i tutaj fajnie, wydaje mi się, byłoby sobie obejrzeć Matkę Jannę i, i Diabły tak jako taki double Dokładnie. feature, prawda? Mm -hmm. Po to, żeby zobaczyć chociażby to, o czym ty mówisz, czyli jak ksiądz Wyglądał Kawalerowicza, a jak wyglądał Kenara Sela. Dlatego to będzie naprawdę fantastyczna przygoda, najbliższe odcinki, najbliższe miesiące. Dlatego zachęcamy, by być z nami. Ale, ale wracając do, do, do kawalerowicza, no to ten film to jest takie. Mm, jakby to powiedzieć, to jest obraz takiej ciągłej walki między właśnie cielesnością a duchowością, mhm. tak jakby to były dwa światy, które nie mogą koegzystować ze sobą, tak jakby osoby będące w wierze ciągle musiały zmagać się z jednym i drugim i to też niejako wynika z tego jak religia formuje nasze wyobrażenia o tym kim jesteśmy. Czym jest dla nas ciało, czyli nie wiem, ma być jakimś źródłem ciągłego grzechu. O prawda? właśnie, to tutaj odpowiem ci na, to, na no. te twoje wątki cytatem z Kawalerowicza. To będzie Słucham dalsza te. część tego, co już wspomniałaś wcześniej, ale tu myślę, że tutaj też jest sporo takich wątków, które nam pięknie spuentują i zaprezentują, czym ten film właściwie jest. Cytat. Matka Janna od Aniołów to film przeciw dogmatowi. To uniwersalne przesłanie opowieści. To historia miłosna o mężczyźnie i kobiecie, którzy noszą stroje kościelne, a których religia nie pozwala im się kochać. Często rozmawiają i nauczają o miłości, o tym jak kochać Boga jak kochać siebie nawzajem, a jednak nie mogą zaznać miłości mężczyzny i kobiety z powodu swojej religii. Ten dogmat sam w sobie jest nieludzki. Diabły, które opętują te postaci, są zewnętrznymi przejawami ich stłumionej miłości. Diabły są jak grzechy, przeciwne ludzkiej naturze. To tak, jakby diabły dały mężczyźnie i kobiecie wymówkę dla ich ludzkiego uczucia. Dzięki tej wymówce są w stanie kochać siebie nawzajem. Proszę Państwa, Coś pięknego, tak naprawdę Matka Janna to jest film romantyczny, słuchajcie. Tak. Ale tak jest, kurczę, no tak jest i wydaje mi się, że to jest też dobry film do tego, żeby wgryzać się pomału w ten nurt non-sploitation, bo rzeczywiście kolejne filmy będą iść już na grubo w tym kontekście, czyli tego, jak seksualność, cielesność i wiara koegzystują ze sobą i, i, i jak bardzo tutaj Kościołowi zależy, żeby w nas yy, wpoić yy, nam y, jakieś takie poczucie grzeszności, krzywdy i, i tego, że ciało należy spętać, żeby sobie zasłużyć na, y, na miano kogoś, kto jest istotny w wierze i kościele. Więc y, to jest dopiero początek. Mhm. Trochę tak widzę y, ten film. I bardzo mi się też podobało to, co powiedziałaś na, na początku naszej rozmowy, czyli że tutaj wiele kontekstów... Y, Będziemy pomijać, tak. bo rzeczywiście Matka Janna jest takim filmem, który można byłoby analizować wzdłuż i wszerz i trochę musiałyśmy tutaj dokonać takiej selekcji, czyli skupić się konkretnie na tej gatunkowości tego filmu, bo inaczej ten odcinek trwałby 10 tysięcy godzin <głos> i wydaje mi się, że właśnie ważne jest to, aby... Wyłuszczyć te, te, te poszczególne elementy, które świadczą o tym, jak ważny jest ten film dla, dla kolejnych filmów nurtu. Jak ważny jest w ogóle dla rozumienia tego, czym jest na exploitation, mm -hmm. czym jest y, kobieta w tym gatunku. No bo jesteśmy w kobietach eksploatacji, więc będzie nam bardzo zależało na tym, y, aby, aby tę kobiecość podkreślić. No i tutaj mam wrażenie, że bardzo dobrze się udało Kawalerowiczowi pokazać y, ten styk kobiecości i grzeszności, czyli tego jak ciało kobiety jest w kościele równo ważne z czymś co jest siedliskiem grzechu, mm -hmm. coś co jest niegodne namaszczenia jako coś wartościowego. Także rzeczywiście jest to taki punkt wobec którego, czy od którego może tak można iść dalej po to, by rzutować go na kolejne No filmy. dobrze, to ja jeszcze, yy, jeszcze jedną rzecz tutaj poruszę, zanim przejdziemy do tego podsumowania i skonfrontowania Aha. cech tego filmu z, z nurtem i z tym, czy tym nam się w ogóle na Exploitation kojarzy. Powiedziałaś o kobiecości. To też jest jeden z takich wątków, który mm, przyszedł mi do głowy jako jeden z pierwszych, kiedy myślałam sobie o tym, co właściwie powiemy w tym odcinku. Bo tutaj też bardzo ważnym elementem całej tej historii, oprócz miłości, jest taka potrzeba yy, uwolnienia samego siebie. Nie? Niby jesteśmy w klasztorze, jesteśmy zamknięte, jesteśmy ograniczone tymi e, habitami, ale tak naprawdę jesteśmy też istotami ludzkimi, które czegoś pragną. Niby się poświęcamy, ale gdzieś tam wewnątrz nas jest jakaś potrzeba właśnie bliskości, wolności, możliwości mówienia wprost o niektórych rzeczach. I Kawalerowicz rozegrał to fantastycznie w tym filmie, by, zestawiając ze sobą dwie postaci kobiet. Piece. Matkę Joannę mamy na jednym biegunie, a na drugim mamy siostrę Małgorzatę, która jako jedna, też fantastyczna Znak, postać. Coś znakomitego to jest. Ona jako jedyna, właśnie te, te, te, te słowa, które wcześniej przytoczyłaś, że y, diabły się jej nie imają, rzeczywiście nie pokazuje żadnych oznak opętania. I zastanawiałam się, dlaczego tak jest? Ona jako jedyna wychodzi poza klasztor. Ona jako tak jedyna jest. ma związek ze światem zewnętrznym. Więc to jest kolejny argument przemawiający za tym, że według Kawalerowicza to opętanie bierze się z izolacji. A jednocześnie poprzez obecność w tym miejscu pozbawionym religii, albo w którym religia nie jest taka ważna, no bo jest praca, są inne relacje, to ona zostaje wystawiona na właśnie taką niesamowitą pokusę, której ulega ten wiesz, ten jej związek, tak. m, dla którego zrzuca habit w pewnym momencie, stając się właśnie taka wyrazista, kobieca, piękna, szczęśliwa, spełniona fizycznie również. Nie? Ona marzy o przepięknym życiu u boku tego mężczyzny, o tym, że ucieka z tego miejsca, wsiada razem z nim na, koń, na konia i odjeżdżają <głos> tak. ku, wiesz, pięknemu zachodzącemu słońcu. nie, I Już tylko potem żyją szczęśliwie. I to są bardzo przerażające i smutne historie dwóch miłości, no bo ani matka Joanna nie uzyskuje spełnienia, bo choć oddaje demony swojemu ukochanemu Surynowi, to jednak nadal jest zamknięta w klasztorze i ma taką świadomość, że doprowadziła go do upadku swoją próżnością i tym, że on w pewnym momencie zdecydował się zabrać jej winy na siebie, jak Chrystus mhm. odkupił, odkupił tak winy całego świata. A z kolei siostra Małgorzata jest nieszczęśliwa z tego powodu, że uległa pewnej wizji siebie poza murami, co odsunęło ją od Boga i sprawiło, że właściwie została dwa razy porzucona, bo z jednej strony została porzucona przez religię, która nie spełniała jej oczekiwań, a później została porzucona przez mężczyznę, który okazał się, no, draniem. Mężczyzną. Tak, tak. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, bo przeszedł mi też w pewnym momencie do głowy taki, przyszło mi w pewnym momencie do głowy takie zdanie, że właściwie kobiecą religią powinna być samoświadomość swojej kobiecości i powinno być nie ograniczanie się tylko i wyłącznie do religijnych dogmatów, ale zapytywanie siebie, czego ja tak naprawdę chcę. I nawet jeśli doprowadzi nas to do upadku, tak jak w przypadku siostry Małgorzaty, albo nawet jeśli poczujemy się winne tak jak matka Joanna, to mimo wszystko o to chodzi, nie? żebyśmy wiedziały kim jesteśmy, bo to przynajmniej budzi jakieś uczucia, bo te siostry zakonne, pomimo właśnie tej całej frywolności i tego tańca na dziedzińcu, to wydają się mimo wszystko właśnie takimi bardzo stłamszonymi istotami. Nie? Tam jest mhm. taki moment, kiedy one idą do tego kościoła po prostu w, w równym rządku. Nie? Żadna tam by, byle by tylko się nie wychyliła. Nic nie odstaje, a, a ta, prawda? która odstaje i która kręci się, która tańczy, jest ostatnia, to też jest bardzo wymowne, tak jakby wiesz, cała ta społeczność odrzucała innych. To też jest niesamowity tak, komentarz, tak. nie? Kurczę, no to jest kwintesencja religii, mam no wrażenie, tak. że religia często odrzuca kogoś, kto jest inny, co jest rozumiane bardzo szeroko. Wydaje mi się, że dylematy Małgorzaty najlepiej wyrażają się w tej piosence, którą śpiewa w karczmie i która w taki bardzo znaczący sposób ewoluuje, to szczególnie w książce mm -hmm. jest widoczne, czyli tak naprawdę jak, prag jak obydwa pragnienia naszej siostry są naznaczone pewną tragedią. I wykluczają pewnym, się nawzajem, oczywiście. Tak, nie? i wykluczają. Nieważne, czy będzie mniszką, czy będzie miała męża, tak naprawdę w obydwu przypadkach czekają coś, co będzie skierowane przeciwko niej. Czyli to dużo też mówi nam o tym, jak bardzo w epoce, w której toczy się akcja, wybory kobiet były ograniczone do jakiegoś tam, do jakiejś tam konkretnej wizji świata i tutaj znowu odwołuje nas do odcinka zerowego, czyli tych decyzji, które pchały kobiety do tego, aby wstąpić do klasztoru. Czasami to była po prostu ucieczka przed światem, a mm -hmm. co z kolei nie powodowało też tego, żeby w klasztorze nagle ta ucieczka przed światem dawała jej spełnienie mimo wszystko, mm -hmm. dlatego obydwie z tych dróg wydają się się naznaczone jakimś piętnem, jakimś nie, jakąś nieszczęśliwością niezadowoleniem. To ja pójdę o krok dalej no. i myślę, że ty się ch chyba ze mną zgodzisz i chyba zrozumiesz, o co mi chodzi. Bo ta matka od aniołów to też jest taka przypowieść o daremności poświęcenia. Każdy się w tej historii poświęca. Tak jest. Coś próbuje. Zdziałać dobrego, oddając cząstkę siebie, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, no nie? Ja pierniczę. Słuchaj, teraz oficjalnie podważyłyśmy największy dogmat religijny, no bo przecież, słuchaj, katolicyzm wychodzi z założenia, że nikt nie ma większej miłości, kto poświęca życie za drugiego Płotko, człowieka, jest... nie? nie? Słuchajcie, ta, to jest w filmie, ale. Tak, jak najbardziej, no bo wiesz, religijność jest trochę oparta na tym, że właśnie, że my się poświęcamy mm -hmm. i w ogóle cała polskość jest na tym oparta, że nie ma większego patriotyzmu niż zginąć za ojczyznę. O matka. I dla mnie to jest bzdura. Nie ma większego patriotyzmu niż życie dla ojczyzny, poświęcanie się dla niej, pracowanie na jej rzecz, prawda? No bo przekonanie, że poświęcanie się jest czymś takim defaultywnym, najlepszym jest bardzo takie wyrosłe z romantyzmu, nie? czyli ja umrę po to, żeby, żebyś ty mogła wzrastać, żebyś ty coś tam, coś tam. I ten film właśnie pokazuje, że to samo poświęcenie nie jest z definicji czymś etycznie najlepszym, czymś co gwarantuje to, że osoba, dla której się poświęcono wyciągnie z tego jakby nadzieję na nowe życie, na lepsze życie i nawet osoba, która się poświęca, niekoniecznie z tego poświęcenia będzie czerpać to, co jest dla niej najlepsze, no bo tutaj wiesz, do tej pory nie powiedziałyśmy, no ale fakt, że Ojciec Suryn y, przyjmuje te demony mm -hmm. matki y, Jany, no prowadzi do ogromnej tragedii, która, y, której ofiarą stają się tak naprawdę ludzie. poboczne mm -hmm. osoby, mm -hmm. tak, tak. I, I to osoby życzliwe o, ojcu właśnie, Surynowi. Tak. Tak. Czyli nie osoby, które są w jakiś sposób grzeszne czy coś, tylko osoby, które od samego początku były kreowane jako życzliwe, pomocne, gwarantujące, że pobyt ojca Suryna w Ludyniu był taki, a nie inny. Więc rzeczywiście poświęcenie, które w religii katolickiej jest takie właśnie etycznie, moralne, etyczne, moralne i tak dalej, tutaj jest pokazane jako coś, co prowadzi do zła, prowadzi do e, naprawdę tragedii, więc to jest bardzo ważna rzecz i, i teraz uświadomiłaś mi, że, e, że, że ten film, że ta historia no jest takim po prostu ogromnym atakiem tak. na, e, na fundamenty tego, na czym zbudowana jest wiara, e, polskość jako taka. Chociaż czy to jest a tak Nie. To jest zbyt mocne słowo. To, to jest... E... No to potrzeba trochę wysiłku, żeby to zauważyć i sobie postawić w ogóle takie tak, pytania, to, nie? To, uh -huh. to jest może inaczej. To jest może zaproponowanie zupełnie innego spojrzenia na, na fundamenty, na których oparta jest wiara katolicka przede wszystkim, ale wydaje mi się, że wiara po prostu jako taka. Że, że, że tutaj poświęcenie jest owszem czymś znaczy można budować określoną retorykę, ale niekoniecznie w realnym życiu jest czymś, co prowadzi nas ku tej tak zwanej świętości, prawda? Właśnie, świętość zanika. W jednym z cytatów w tym filmie i w opowiadaniu też jest takie zdanie, że anioły opuściły matkę Joannę i została tylko ona sama ze swoimi myślami, więc niestety, ale musimy w tym momencie tutaj postawić kropkę, chociaż bardzo, bardzo chętnie przegadałabym z tobą te 10 tysięcy godzin o tym filmie, bo, bo <laughs> tak. faktycznie każde zdanie, które wypowiadamy w tym podcaście, czy to ja coś mówię, czy ty, to od razu klapki się w głowie otwierają i z jednego pytania rodzi się ich dziesięć, co tylko pokazuje jak niesamowita jest to historia i jak naprawdę na różny sposób można ją czytać, ale ponieważ jesteśmy w kobietach eksploatacji, to same sobie ograniczyłyśmy interpretację tego filmu i musimy niestety spłętować to Niestety, stety. Yy, odniesieniem właśnie do tego, czym nonsploitation w zasadzie jest. I teraz zrzucę na ciebie właśnie tę bombę, którą obiecywałam, bo <laughs> to jest w ogóle bardzo bardzo śmieszna sprawa. W jaki sposób czytać w ogóle ten film w kontekście całego nurtu? Czy to jest proto-nansploitation, czy to jest anti nansploitation Bo to jest w ogóle bardzo taka... Dziwna, paradoksalna sytuacja, w której film będący pewnego rodzaju podwalinami Wydaje się jednocześnie rekonstruować gatunek, który tworzy. To jest coś naprawdę niesamowitego, bo wiesz, mhm. o ile w Nansploitation mamy na przykład operowanie nadmiar, nadmiarem ciała, no to matka Joanna operuje jego niedostępnością, jednocześnie komentując ten wymiar cielesny. Tam jest jedna scena, kiedy matka Joanna sobie rozrywa habit, niesamowita w ogóle, A, ale mhm. to jest też y, właśnie kwestionowanie pewnego założenia i czegoś, co moglibyśmy po tym filmie oczekiwać. Kolejny krok. Oba nurty, exploitation i właśnie to kino, takie niepokoju, które tutaj Kawalerowicz uprawia, dotykają tego samego lęku przed kobiecością, przed seksualnością i przed autonomią. Ale tutaj jest bardzo duża różnica w strategii, jakiej twórcy sobie obierają, bo tak, eksploatacja fetyszyzuje ciało. Kara ciało. A Karl Walerowicz odmawia tej fetyszy, fetyszyzacji. Sama struktura przemocy u niego jest przemoc, jest Sama struktura kontroli u niego jest przemocą. To, że bohaterka dokonuje auto sama się biczuje, to też jest bardzo wyraźny sygnał, że mamy tu do czynienia z rozkładaniem tych akcentów w zupełnie inny sposób. Niby opętanie przez diabła. Nie do końca, bo bardziej jest tutaj opętanie przez system. Ksiądz, który powinien być perwersem i który powinien być agresorem, próbuje zrozumieć. Właśnie stawia się w pozycji osoby, która no, się poświęca do pewnego stopnia. Więc o co tu chodzi? Matka Joanna jest nas czy nie jest? Myślę, że pytanie, które postawiłaś, można porównać do pytania y czy psychoza to slasher, czy to slasher. Tak jest. Tak, to jest z tymi nawet niestety, proszę tak, Państwa. Tak, słuchaj, nawet okres powstania jest bardzo podobny, no prawda? Y wiesz, nieraz o tym mówimy i, i powtórzę jeszcze raz, że ja nie lubię etykietowania. Mhm. Ty bardziej w przypadku takiego nurtu, jakim jest na exploitation, wydaje mi się, że w kolejnych miesiącach pokażemy Wam, że filmy, które wpisują się w ten nurt są szalenie różne. Każde z nich wygląda inaczej i każdy z nich te proporcje ma bardzo różne. W niektórych non-sploitach ta seksualność jest Typowym takim erotycznym wabikiem wojerystycznym <grym> dla, dla Friday jako takiej, po to by w innych filmach ten wątek, ten kontekst był bardzo istotny dla rozwoju bohaterki i fabuły. Więc wydaje mi się, że nie można mówić o Matce Janie jako filmie na Exploitation z prostego względu. Kawalerowicz nie kręcił tego filmu po to, by. W jakiś sposób uatrakcyjniać to, o czym opowiada, czyli pokazywać, nie wiem, nasze frywolne siostrzyczki jako właśnie ten fetysz, o którym mówisz. To, że one wyglądają w taki, a nie inny sposób, zachowują się w taki, a nie inny sposób, miało służyć czemuś innemu, niż podobne sceny służą w kolejnych film, filmach na. sploitation Ale wiesz, to męskie spojrzenie jest obecne, nie? I to, ta chęć dominacji też ale jest nie istotna. Jest to, to jest, to nie jest To jest przepiękne. Ale nie jest tak, Ale też pojawia Aha. się tam właśnie taki wątek tego, że y, mężczyźni mówią, no, że to mniszki się rozbierają. Właśnie z takim... Baby, coś z takim tam, rodzajem nie? właśnie jakiejś podniety perwersyjnej. Więc niby jest coś, ale tak jakby go nie było. Nie? To... Paradoks. <głos> tak, dl dlatego słuchaj, dlatego nie bez powodu powiedziałam, że pytanie, które zadajesz jest tożsame z pytaniem, czy psychoza to slasher, mm -hmm. czy nie. Bardzo dużo osób zapyża się, że psychoza to slasher i, i ciuli koniec, nie? Ja nie śmiałabym nazywać y filmem y Non-Sploitation y Matko Janne, ale jednocześnie nie śmiałabym też oddzielać tych dwóch rzeczywistości. No to jest bo ten problem. Tak, bo tutaj te różnice są mikroskopijne. Tak naprawdę wiele zależy od tego, jak odczytamy intencje Kawalerowicza. No bo intencje miał takie, a nie inne, ale jednocześnie to, co stworzył na ekranie jest w nierozerwalny sposób związane z tym, jak kolejne filmy opowiadały bardzo podobne historie, czy w ogóle opowiadały o bardzo podobnych rzeczach. Dlatego nie byłoby nurtu non w takim kształcie bez matki Joanny, co jest piękne w tym sensie, że matka Joanna nie miała takich pretensji do bycia wpisana w takie wyobrażenie na, na temat kina, ale jednak ten faktor typowy dla tego nurtu jest tutaj mhm, widoczny, no bo jednak mamy tą ciągłą walkę sakrum sacrum i profanum, pokazywanie tych opresy, opresyj, no, opresyjnych struktur władzy wpisanych w, właśnie w... Strukturę tego, jak w ogóle klasztor wygląda. I o ile ojciec Suryn jest tutaj rzeczywiście tym mężczyzną wyrozumiałym, tym mężczyzną, który dzierży jakiś tam y, romantyzm w sobie, tak już. Inni egzorcyści są zupełnie inni, oni y, rzeczywiście nawet w tym jak wyglądają uh -hmm. są oddzieleni mocną kreską od naszych mniszek, które są właśnie takie bardzo ascetyczne, bardzo e, powiedziałabym ograniczone w tym jak wyglądają, natomiast tutaj mamy rzeczywiście już takie e, głowy kościoła ubrane w e, taki bardzo zamaszysty sposób, więc gdzieś ten taki pierwiastek tego co potem miało zupełnie wybuchnąć w kolejnych filmach, jest już zauważalny. Dlatego jestem ciekawa, czy kiedyś ktoś Kawalerowicza miał okazję zapytać na temat tego, jak, jak on to widzi, jak widzi w ogóle odczytanie filmu w taki sposób, bo no to jest w tym filmie, także nie da się tych dwóch światów rozdzielić. Tak mi się wydaje przynajmniej. tym bardziej, że non w całym takim moim wyobrażeniu o tym nurcie stanowi pewnego rodzaju herezję, prawda? To jest zaprzeczenie uh -huh. wszelkich świętości i zestawienie obszaru cielesnego napięcia z duchową walką, nie? To, to cały ten motyw opętania właśnie czegoś, co wnika w nasze, w nasze siostry. Jednocześnie w Matce Joannie od Aniołów jest też zawarte co Coś, co w tych filmach jest obecne, czyli to, to podbijanie, prezentowanie hipokryzji Kościoła jako takiego. Tak non eksploatuje problematykę pra pragnienia w obrębie rzeczywistości zakonnej. To też w tym filmie jest. Tylko, że robi to oczywiście z głęboką refleksją i bardzo dużym szacunkiem. I nie jest ten film nastawiony absolutnie na szokowanie. Nie? Tutaj Kawalerowicz mógł to zrobić. Bo tu jest taki materiał, no sama scena egzorcyzmu, czy tam te rozmowy na strychu w tej zamkniętej przestrzeni, to tam się przecież mogły cuda dziać, a jednak w przeciwieństwie do innych klasztorów z Nansploitation, w którym te ognie, pożądania, wiesz, buzują, to tutaj jest bardzo zimno i tak bardzo wycofanie. A jednocześnie mam wrażenie, że wizja klasztoru jako takiej właśnie zamkniętej, zimnej przestrzeni, to będzie coś, co będzie rzutowało na obrazy w kolejnych filmach. Więc dlatego. Dlatego, tak. dlatego postawiłam pytanie, czy to jest proto-nansploit, y, czy anty-nansploit, bo to nie jest takie proste do rozgraniczenia, bo z jednej strony masz rzeczywiście wszystkie te elementy, które w y, y, nansploicie są obecne. Ale są potraktowane w sposób inny, wyższy, będący głębszym komentarzem, nienastawiony tylko i wyłącznie na rozrywkę. Więc to jest z jednej strony budowanie jakiegoś nurtu, ale też i mm -hmm. jego ograniczanie i yy, yy, pokazywanie, że to może być właśnie coś więcej niż tylko tatania tania podnieta. To jest w ogóle fascynujące, jak Kawalerowicz stworzył nurt, <grych> kręcąc film, który jest jego jawnym zaprzeczeniem. No, proszę Państwa, tak no, tak, no bo jeszcze przed czasem, przed tym, zanim powstały najważniejsze filmy nurtu, już w jakiś sposób y, ugruntował to, co miało decydować o jego kształcie. I to pięknie widać właśnie w postaci Małgorzaty, która z jednej strony pokazuje, że to odosobnienie jest takim motywatorem opętania, y, ale też y, pokazuje, że trochę takie pozwalanie sobie na te małe grzeszki sprawia, że jesteśmy w stanie zachować... Normalność. Normalność, <śmiech> prawda, psychiczne. mówiąc brutalnie. Tak, czyli jeden grzeszek dziennie utrzymuje doktora Zdala, dala, parafrazując to powiedzonko o, o jednym jabłku, czy jednym jabłku de facto. Więc rzeczywiście to są takie myśli, jakieś te rozwiązania, które potem miały zostać wyolbrzymione, podkręcone do maksimum, natomiast u Kawalerowicza no, są jakimiś takimi punktami właśnie prowadzącymi do rozważań na temat natury tego kim jesteśmy, kim religia chce, żebyśmy byli i w ogóle do czego potrzebna jest nam religia tak naprawdę. Dlatego wydaje mi się, że film i książka bardzo fajnie komplementują się nawzajem. Trochę mi brakowało właśnie tych bardziej metafizycznych wątków w filmie no, bo u Waszkiewicza, tak jak już powiedziałam, no absolutną e, radością było dla mnie czytanie właśnie tego, jak e, Suryn e, obserwuje nie, e, niebo, <głos> gwiazdy jak te gwiazdy wyznaczają mu e, niejako postrzeganie tego miejsca jak w którym czuje jest. się bliski Boga patrząc na te gwiazdy. Dokładnie to, tak, tak, tak. Dokładnie tak. I to jest coś fenomenalnego, mhm. bo ja zawsze wychodziłam z takiego założenia, że właśnie e, najbliższe miejsce, które jest... miejsce, w którym najbliżsi jesteśmy jakiemuś pierwiastkowi boskości, to właśnie miejsce wokół natury. Mhm. Czyli jak bardzo natura może być dla nas czymś, co nas zbliża do jakiegoś absolutu, prawda? E, czyli niekoniecznie te struktury kościelne zamknięte w jakiejś przestrzeni bardzo takiej oziębłej, co jest też w sumie pokazane w tym miejscu, gdzie te egzorcyzmy są przeprowadzane przez tych licznych księży, ale właśnie to przebywanie w świecie, w naturze, w dzikości jest czymś, co nas właśnie może bez Takiego faktora oceny, zbliżać do tego, czym jest ten absolut, który może być rozumiany przez każdego z nas zupełnie inaczej, również w oderwaniu od takiej bardzo strukturalnej wiary. Tak, myślę, że ten mistycyzm w filmie też jest obecny. Jeśli przyjrzymy się symbolice i tego, jak Kawalerowicz niektóre sceny sobie rozplanował, jak je nakręcił, no to tu jest istotnie bardzo dużo ciekawych kwestii do rozpływania. I też przepiękne jest to, że z tej ascetycznej tradycji będą wyrastały filmy z rozdmuchanymi scenografiami, filmy pełne przepychu, takie jak chociażby Diabły Kenna Russella, o których będziemy rozmawiać w następnym odcinku. Tutaj idziemy, kłaniamy się w pas naszym, naszym słuchaczom, którzy już po raz kolejny zasygnalizowali, żebyśmy umieszczały tytuły kolejnych filmów w tak audycjach. Jest. Ten tytuł następnego, następnej lektury Kobiet Eksploatacji znajdzie się również w opisie, tak żebyście mogli i sobie rzeczywiście dostroić rytm seansów do tego, jak my te filmy będziemy omawiać, bo no zdajemy sobie sprawę, że fajnie słucha się takiej głębokiej analizy w momencie, kiedy zna się ten materiał, o którym tak podcasterzy jest. rozmawiają, więc wyruszamy razem w podróż i w przypadku tego sezonu rzeczywiście będzie to podróż przepiękna z Wami. No to co? Garbatu polubisz, tak możemy powiedzieć na koniec, bo rzeczywiście <laughs> tak czy jest. będzie to książka, czy będzie to film, ale oczywiście do filmu bardzo gorąco was zachęcamy, to ta historia rzeczywiście opęta was. Zakochacie się e, tak, jak my się zakochałyśmy po raz kolejny w tym wyjątkowym dziele, bo jest to rzeczywiście wielkie, wielkie kino. Marta, bardzo ci dziękuję za dzisiaj, za za dzisiejszą celebrację kobiecości. Msze. Za dzisiejszą mszę kobiecości. I mam nadzieję, że spotkamy się w dobrych nastrojach przy okazji diabłów bo teraz się dopiero zaczną egzorcyzmy. Tak jest, tak. Teraz dopiero się zaczną Egzorcyzmu. Ja również, kochana, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy są z nami, i rzeczywiście do usłyszenia już w kolejną, ostatnią niedzielę miesiąca, bo diabły to jest film niezwykły. Trzymajcie się. Do pa. usłyszenia. Pa, pa, pa.